Infrafakty. Przegląd wydarzeń anomalnych i niezwykłych. Witam w Infrafaktach w przeglądzie wydarzeń anomalnych i niezwykłych z minionego tygodnia. Mówi mi o Kuśnierz. Razem ze mną jest Piotr Cielewiać. Witaj Piotrze. Witam. W tym wydaniu opowiemy o prawdopodobnym odkryciu biblijnego Edenu, jak też o kilku obserwacjach, czy też raczej niezwykłych zdarzeniach związanych z UFO, rocznicy spotkania z UFO, sprawy tak zwanej Cash room, i o nowej książce o wampirach. Zacznijmy może od tego Edenu, bowiem archeolog Jeffrey Rose na łamach czasopisma Current Anthropology w swoim artykule wskazuje na to, że nowe ślady odkryte przez archeologów mogą nam mówić wiele właśnie o tym, czy ten mityczny Eden, raj, oczywiście istniał i wskazuje tutaj na, nawet na to, że być może wody Zatoki Perskiej skrywają obszar właśnie, gdzie znajdował się Eden. No tak, wskazuje on, że istniało tam, istniał tam szereg oaz, w których rozwijała się cywilizacja w jej wczesnych stadiach. No Najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że być może zachowana w pamięci późniejszych pokoleń historia tego, co się stało z tym Edenem, czyli z tą kolebką, no właśnie blisko wschodniej cywilizacji, wiąże się z biblijnymi przekazami, czyli rzeczywiście mógł istnieć tam, mógł być tam zlokalizowany, bliżej nieokreślony ośrodek cywilizacyjny, który potem najprawdopodobniej został zalany przez wody Zatoki perskiej i stąd być może wywodzi się historia o Noem i, i Potopie. I jakiś czas wcześniej, właściwie co jakiś czas pojawiają nam się rewelacje odnośnie nowych ustaleń w sprawie różnego rodzaju biblijnych historii. W tamtym roku mieliśmy coś o Sodomie i Gomorze. W mm -hmm. tym roku mieliśmy coś o Noem, prawda, nową wersję historii o Noem, w tym, że przemierzył on wody tego potopu nie w Arce, ale na Tratwie. Także wszystko się tam nam jakoś tutaj wiąże i zaplata. No jest to historia o tyle ciekawa, że wskazuje, że być może uciekinierzy z tego biblijnego Edenu, czyli z tej pierwszej właściwie wczesnej cywilizacji dali początek potem wielkim cywilizacjom mezopotami, bo jak mm -hmm. wielki naukowiec, oni osiedlili się po prostu na brzegach Zatoki Perskiej być może dając jakiegoś tam kopniaka cywilizacyjnego dla późniejszych Pokoleń. Tak, bo Rose właśnie wspominał o tym, że też nowe stanowiska archeologiczne wskazują na to, że, że już 7-8 tysięcy lat temu te cywilizacje były dosyć zaawansowane. I to jest ciekawe, bo jeszcze tutaj wspomnę tylko, że jakby Rose w pewien sposób potwierdza na przykład to, o czym mówił Sitchin, prawda? Poniekąd tak, Sitchin pamiętamy zmarły w tym roku twórca tak zwanej teorii o starożytnych astronautach. Nie mogąc się pogodzić z faktem, że nagle wybuchła pra... tutaj nam cywilizacja i kultura, Widziały jej źródło w przybyszach z kosmosu, z jakiejś samodległej odległej planety, którzy dali człowiekowi prawda, wiedzę o tym i owym. Natomiast wydaje mi się, że trzeba jeszcze wiele czasu, żeby potwierdzić te teorie. a dobrze wiemy, że tak. Takiego jak zagadka pochodzenia człowieka, tu gdzieś rodzenie się cywilizacji jest tematem bardzo, bardzo skomplikowanym i nie da się go też zamknąć w jednym czy dwóch odkryciach. Także to był proces z wieloma składnikami i dopiero myślę, takie całościowe ujęcie może nam więcej o tym co nieco powiedzieć. Tak, a Raus mówi o tym, że odkryto ponad 60 nowych stanowisk, także myślę, że czeka nas wiele nowych informacji, które w najbliższym czasie napłyną i pewnie będziemy o tym mówić. Zachęcam do Zapoznanie się z artykułem właśnie na temat tego rzekomego, odnalezionego Edenu, który znajduje się na naszej stronie głównej. Powiedzmy może parę słów, Piotr o najnowszych doniesieniach związanych z UFO, które jak co tydzień napływają z różnych stron świata. Ostatnio, parę dni temu, otrzymaliśmy informację z Izraela, że wojskowe samoloty zestrzeliły dziwny, do końca niezidentyfikowany obiekt nad jedną z elektrowni atomowych właśnie nad Izraelem. Mówi się o tym, że był to rodzaj balonu. No tak, w tym przypadku użyto tego terminu UFO, żeby opisać obiekty nieznanego pochodzenia i bliżej nieokreślonego Natomiast nie ma wątpliwości, że był to było coś w rodzaju, nie wiem, morzonego dobieku szpiegowskiego. To czy nie pochodzenia irańskiego. Oczywiście termin UFO od razu przyciągnął uwagę tych, którzy chcieli w tym widzieć. Sądę pozaziemską, która bada izraelską elektrownię atomową. No raczej tak nie było, nie oszukujmy. Gdybyśmy się tak zagłębili w informacje z tamtego regionu, tam co chwilę dochodzi do obserwacji jakichś z różnych dziwnych pojazdów. Wiadomo, że to nie są raczej pojazdy kosmitów. No właśnie, pewnie wojsko już dokładnie wie z czym miało do czynienia, ale zapewniając tego nie ogłosi. A jeszcze trzymając się tematu UFO nadeszło też doniesienie z Australii wraz z filmem, który wywołał sporo sensację w tym ufologicznym świadku na którym młody chłopak nagrywając swojego kota przed swoim domem nagle dostrzegł jakąś dziwną postać no i właśnie widać na filmie, który jest, czy to jest na naszym forum, e, można go sobie dokładnie obejrzeć. E, no, coś dziwnego tam się poruszającego w krzakach i wysyłającego jakieś takie e, promienie jakby z lasera. tak, kolejny przykład takiego internetowego filmiku, który ma przedstawiać kosmitę. Ja mam ich trochę dość, tych filmów, dlatego że one są tak mm, żenujące, tak naciągane, że czasami nie warto ich komentować. I ten film jest no, kolejnym tego typu zjawiskiem. Tam rzeczywiście widzimy nastolata, który filmuje swojego kota i nagle, zupełnie przypadkowo odkry odkrywa w krzakach um, przedstawiciela obcej cywilizacji, który mruga do niego z urządzenia laserowego. <śm> To jest troszeczkę dziwne Tym bardziej, że oczywiście na filmie nic nie widać Nic konkretnego, jak zawsze Gdybyśmy się tak zagłębili w historię tych filmów To przynajmniej kilka w roku jest tak oczywiście zaraz pojawiły się komentarze internautów Bo ten film głównie robi karierę w internecie Nie ma gdzie szukać gdzie indziej Ani nie, prawda też tej historii Wszyscy podkreślają jego walory Natomiast nie ma żadnych walorów To jest jeden z wielu filmów obliczonych na to Żeby wywołać sensację co ma się nabrać, to się nabierze, natomiast no, nic, nic ciekawego w tym nie ma, tak, ja przynajmniej uważam, bo widziałem już tak filmów tak dużo mm -hmm. i nawet lepszych, że, że uważam, że jest to nawet nie, nie warte no może oprócz tego, że wywołało to taki wielki odzew, nie pamiętam na przykład taką historię sprzed Fu, fu, fu. bodajże pięciu lat tak, albo czterech lat, kiedy w Meksyku mm, doszło do czegoś podobnego, to znaczy ten film się potem pojawił, to, to był pi pierwszy okres właściwie, kiedy zaczęły się pojawiać takie filmy z rzekonymi kosmitami przedtem ich nie było A kiedy internet się zaczął powszechniać to pojawiła się możliwość rzucania tych filmów i oczywiście wywoływania jakichś tam sensacji czy nawet, no niektórzy może nawet kiedyś na tym zarobili, ale pamiętam na tym filmie przedstawiona była taka scenka, gdzie meksykańscy chłopcy grają w piłkę nagle ta piłka im odlatuje jeden z nich podchodzi po tą piłkę i nagle ciach za super wyłania się kosmita, który taką ogromną ręką długą chyta tego biednego chłopca oczywiście następuje panika wszyscy krzyczą i uciekają i to jest filmik tego pokroju potem mhm. jeżeli sobie internet internetu i znajdziemy po prostu dziesiątki a miały... jeszcze był film stana Romanka z oczywiście. kosmitą za oknem oczywiście, ten pan miał pokazać kosmitę i nie pokazał i ja do dzisiaj czekam i myślę, że kiedyś pokażę, yy, ale było masę takich filmów, jakieś tam tańczące karły z Argentyny, czy też yy, pamię pa pamiętny film, a on jest jeszcze starszy, z rzekomym gadającym kosmiczem nagranym gdzieś tam w którejś z amerykańskich baz, także to jest taki internetowy UFO folklor i ja bym się tym nie przejmował najzupełniej, gdyż hmm. dowody, nawet jeśli te filmy aspirują do takiej rangi, są po prostu bardzo, bardzo, bardzo słabe. Zwyczajnie przez to, że na tych filmach nic nie widać. Tak, a jeśli mówimy o ufowych konkretach, to może powiedzmy o zbliżającej się rocznicy w przypadku Cash Land z 1980 roku, z 29 grudnia, kiedy rzeczywiście doszło do czegoś niezwykłego i to nie pozostającego, tylko w sferze dziwnych opowieści, które można sznorako interpretować, ale w postaci realnych śladów i uszczerbku zdrowia świadków. No tak, jak podkreśliłeś, jest to rzeczywiście konkretny przypadek, bo może nie tutaj nie będziemy go całego opisywać, Opis znajduje się w artykule na naszej stronie, można tam przeczytać również wywiad ze świadkami. Powiedzmy tylko pokrótce, że troje pasażerów samochodu, który zmierzał do teksańskiego Dayton, nagle spotkał się na drodze z dziwnym obiektem, to znaczy ten obiekt dosłownie zagrodził drogę. Tym dwóm paniom była to Betty Cash i Vicky Landrum i jej wnuk, Colby. Co się okazało? Panie wyszły na zewnątrz. Chłopiec szybko wrócił do auta, zawołał swoją adapcję, przerażony widokiem takiego obiektu w kształcie diamentu, z jakimiś światłami po środku, spod którego buchał um, jakiś taki um, płomień. Pani Landram wróciła do, um, do samochodu, na zewnątrz pozostała pani Betty Cash i niestety to był błąd, bo jak się okazało, skutki tego spotkania z UFO były dla obu pań um, tragiczne, dlatego że już pół godziny później poczuły one właściwie um, efekty i objawy, które przypominały bardzo mocno chorobę popromienną. To znaczy ta pani Kesz, która była wystawiona na działanie tego obiektu najdłużej, no po prostu mm, była y oparzana. Była oparzona, wyglądała tragicznie, łącznie tutaj z pęcherzami na całym ciele, z opuchlizną, z tygodniową, prawda, właściwie utratą wzroku. Spędziła w szpitalu ponad miesiąc i nikt nie był w stanie powiedzieć, co się z nią dzieje. Wypadły jej w dodatku włosy. Tej drugiej pani wypadły paznokcie, dosłownie. Chłopiec też nieco przyłysiał, natomiast jakiś czas później, kiedy już tak właściwie doszli do siebie, zaczęli szukać odpowiedzi. To jest za to wszystko winien, dlatego że kiedy to UFO odleciało po jakichś 15 minutach, oni zauważyli, że na niebie pojawiły się helikoptery i właściwie mm -hmm. zmierzały za tym obiektem. I kiedy te panie szukały odpowiedzi, próbując również znaleźć kogoś, kto jest odpowiedzialny za ich stan zdrowia, bo właściwie pani Cash no, ze zdrowej kobiety stała się inwalidką. I, i niestety nigdy nie umiałem odpowiedzieć na to pytanie. Wszyscy mówili, że no właściwie nie ma już nikogo, kto się zajmie UFO w roku 80, że to wszystko są już stare tematy, że i rany i obrażenie nikogo nie obchodzą, nawet jeśli są realne to to przecież no nie jest możliwe to, żeby zadało jakieś UFO. Te panie twierdziły, że, właściwie nie twierdziły, że zostały zaatakowane przez latający spodek. One chciały tylko odpowiedzieć na to, dlaczego mm, wojsko nie jest w stanie bronić obywateli przed niebezpieczeństwem ze strony czegoś, czegoś nieokreślonego. I ten, ta sprawa ma bardzo taki smutny finał, bo panie nie dowiedziały się właściwie niczego. Wojsko nie przyznało się do niczego. Otwarcie stwierdzono, że hmm, po pierwsze nikt się już UFO nie zajmuje, po drugie, no żadne helikoptery oficjalnie tam nie latały. No i po trzecie, trudno znaleźć winnych. I niestety, obie panie zmagając się z właściwie skutkami, tej choroby, zmuszone były do porzucenia jakichkolwiek prób poszukiwania winnych za taki stan rzeczy. Co ciekawe, pani Cash zmarła dokładnie 18 lat po, po tym feralnym spotkaniu. Przypominam jeszcze, że szczegóły tego wydarzenia można sobie przejrzeć na naszej stronie InfoPL, Tam znajdzie się, znajduje się artykuł poświęcony właśnie przypadkowi Cash Lendrum od nazwiska głównych bohaterek tego spotkania. Tak Zachęcam do zapoznania się a na naszej stronie głównej też znajduje się promocja nowej książki Vampiry sama o sobie Co może Państwa interesować dlaczego promujemy pozycję jest to książka pani Michelle Belanger wydawnictwa Illuminati o którą, która jest dostępna na stronie sklepu internetowego Czary Mary. Właśnie, Piotrze, dlaczego promujemy? To jest pewien taki popkulturowy, bym powiedział, temat e, mówiący o wampirach różnych wariach energetycznych i nie tylko energetycznych, ale też prawdziwych. Pani autorka, pani Ballender e, zebrała relacje e, od e, rzekomo osób, które uważają się właśnie za takie postaci. To jest przegląd właściwie opinii na temat co, tego, co mówią o sobie same osoby które wywodzą się z tej właściwie subkultury wampirycznej i jeżeli ktoś się interesuje historią, jeżeli ktoś się interesuje socjologią, znajdzie w tym coś dla siebie, myślę. Dlatego, że mamy tam wizję, może nie mamy do końca odpowiedzi na to, dlaczego ten wampirycz jest tak popularny, bo właściwie on wyrasta nam z ludowych wierzeń, a teraz nam się przekształcił coś w rodzaju alternatywnej kultury, niekiedy trochę obecnej alternatywnej kultury, z różnymi dziwactwami, ja powiedziałbym nawet dewiacjami niekiedy. I myślę, że dlatego warto zobaczyć, co, co tak właściwie motywuje osoby, które twierdzą, że na przykład spożywają ludzką krew w jakichś tam określonych celach rytualnych. Mhm. Tak, zachęcamy do zapoznania się z tą pozycją, która będzie również dostępna w naszym konkursie, który będziemy organizować w najbliższym czasie. Trzymamy kilka książek od wydajnictwa Illuminatio dla naszych użytkowników, czytelników, którzy wezmą udział w konkursie i będą mieli okazję tę pozycję otrzymać od nas i od wydajnictwa Illuminatio i sklepu Czary Mary. Dziękuję Piotrze za udział. Ja również dziękuję. I zapraszam za tydzień na... Ostatnie infrafakty w tym roku, które zapewne będą podsumowaniem roku 2010 i wszystkich wydarzeń, o których żeśmy tutaj mówili. Także zapraszam Państwa za tydzień. Dziękuję. Wysłuchaliście infrafaktów, czyli przeglądu wydarzeń anomalnych i niezwykłych. W programie wykorzystano otwór CJ Rogersa pod tytułem Back to You na licencji Creative Commons, realizacja Michał Kuśnierz i Piotr Cielebiałaś dla Radia Volna Media.